Poczet Królów i Książąt Polskich pod redakcją naukową Andrzeja Garlickiego. Taśma dziesiąta, ścieżka pierwsza. Dzieciństwo miał trudne. Nim ukończył półtora roku zginął zamordowany w Gąsawie jego ojciec. Do opieki nad nim, nad jego matką, nad księstwem krakowsko-sandomierskim zgłosiło się wielu kandydatów. Grzymisława jednakże starała się odsunąć niebezpieczną, a zagrażającą Bolesławowi opiekę. Przyjęła tytuł Ductrix Krakowie et Sandomierie więcej nawet naśladowała mężowskie pretensje do zwierzchnictwa nad całą Polską, co odbiło się w tytulaturze Ducissa Polonie. Była Grzymisława kobietą ambitną o zdecydowanym charakterze. Aż do jej śmierci, 1258, syn Bolesław będzie w ważniejszych sprawach powoływać się stale na wolę i zgodę matki. Mimo to i mimo zapewne poparcia można władców małopolskich, którym przecież na rękę były wdowie rządy wobec małoletności Bolesława, nie udało się Grzymisławie uniknąć opieki. Z konkurentów do małopolskiego księstwa najgroźniejszy, a i najbardziej spokrewniony był stryj wstydliwego Konrad Mazowiecki. Lepsze jednak prawa mógł przedstawić Władysław Laskonogi, co prawda wówczas zajęty wewnętrznymi sprawami swego wielkopolskiego księstwa. To właśnie z nim Leszek Biały zawarł układ na przeżycie, który potwierdzili możnowładcy krakowscy. Miał więc za sobą laskonogi atut prawnej umowy i poparcie liczących się rodów rycerskich, niechętnych zresztą bezwzględnemu i despotycznemu Konradowi. Dzięki ich pomocy, wbrew energicznym staraniom Konrada, został laskonogi wybrany panem Krakowa. Ten formalny wybór określił też warunki Jakiej winien był wypełnić elekt wobec kościoła i świeckich możnych małopolskich, a ostatnio Benedykt Zientara uznał je za prototyp późniejszych pakta konwenta. Tym aktem wystawionym na wiecu w cieni zobowiązywał się Laskonogi do adopcji Bolesława, w przyszłości jedynego dziedzica dzierżonych przezeń księstw oraz gwarantował wszystkim warstwom społecznym zachowanie ich praw. Także wybitny znawca dziejów Polski XIII wieku Roman Grodecki pisał po raz pierwszy na naszych ziemiach społeczeństwo otrzymało tu dokumentową gwarancję swych praw, czyli określenie granic władzy monarchy. I choć zapewne w owym 1228 roku był Władysław Laskonogi najstarszym z rodu Piastowskiego, postanowienia uzgodnione w cieni 5 maja nie byłyby najmniej podtrzymaniem zasady senioratu, ale jej przekreśleniem przestorującą sobie drogę koncepcję elekcyjności tronu. W tydzień po zapadłych w cieni decyzjach ułożono status Grzymisławy i jej małoletniego syna. Wydzielono im księstwo sandomierskie i wtedy ambitna wdowa używała tytułu Ducissa Sandomirie. Jednak gwarancje, jakich udzielił społeczeństwu Laskonogi, nie wystarczyły do utrzymania Krakowa. Odnowiona między nim a Odonicem wojna w Wielkopolsce zmusiła go do przekazania rządów w Krakowie Henrykowi Brodatemu. Brodaty sprawował tu władzę w imieniu Laskonogiego i dwukrotnie odpierał ataki Konrada na Kraków. Wkrótce potem wpadł jednak w pułapkę zastawioną nań przez Konrada i dostał się do niewoli 1229. Mimo to Konrad Krakowa nie opanował. Utrzymały to miasto możne rody sprawujące funkcje urzędnicze w imieniu Laskonogiego. Powiodło się natomiast podporządkowanie znacznej części Małopolski, jest Sandomierskiego, oraz trwałe włączenie do swego władztwa ziemi sierackiej i łęczyckiej, należącej niegdyś do Leszka Białego i rozciągnięcie zwierzchności nad Grzymisławą, używającą wtedy w dokumentach określenia wdowa po księciu Leszku i jej synem. Na miejsce trzyletniego dziedzica Leszka Białego wyznaczył Konrad w Sandomierszczyźnie swego pierworodnego, również Bolesława. Był to jednak dopiero początek walki o Kraków, w konsekwencji której już wówczas utracił Bolesław Leszkowicz część ojcowizny. Referowanie kolejnego etapu walk o stołeczny Kraków między Konradem a Henrykiem Brodatym, uwolnionym dzięki sile moralnej i energii Jadwigi, jego żony, późniejszej świętej, mijałoby się z celem. Zainteresowanych należy odesłać do książki Benedykta Ziętary o Henryku Brodatym. Tu wypada tylko przypomnieć, że po uciążliwych i długotrwałych, niszczących kraj walkach 1230 32 Szala zwycięstwa przechylać się wreszcie zaczęła na stronę Brodatego. Dla Bolesława zwycięstwo to oznaczało zwrot księstwa sandomierskiego, w konsekwencji zaś najprawdopodobniej nieznaczny co prawda uszczerbek ojcowskiej schedy, ponieważ Konrad Mazowiecki zatrzymał dwie kasztelanie, Żarnowską i Skrzyńską. Pozostawiony swemu losowi w księstwie sandomierskim, Bolesław Leszkowicz znalazł się jednakże w nielada opresji, Oto zapewne na początku 1233 roku zwabił go wraz z matką na spotkanie Konrad Mazowiecki. Korzystał i tu z arsenału niewyrafinowanych metod przekonywania przeciwników politycznych. Według bulli Grzegorza IX, oświetlającej ten epizod wewnętrznych stosunków polskich, Konrad ograbił bratową i własnoręcznie ją pobił. Osadził Grzymisławę z Bolesławem najpierw w Czersku, a potem przeniósł swoich więźniów do położonego w rozlewiskach Wisły Sieciechowa. Nim nadeszło moralne i polityczne poparcie od papieża, u którego na rzecz więźniów konradowych interweniował Henryk Brodaty, udało im się uwolnić z sieciechowskiego więzienia. Pomoc w ucieczce przygotował Klemens z Ruszczy, wspierający i później Bolesława, na czym zrobił niemałą karierę, oraz opat sieciechowski Mikołaj z Galii. Według Długosza to on właśnie miał przekupić pieniędzmi i obietnicami strażników Grodu Sieciechowskiego i kiedy jednej nocy strażnicy po ochoczej biesiadzie pijani, zapomniawszy o środkach bezpieczeństwa, zaniechali wystawienia zwykłych straży, książę Bolesław po cichu w czasie ciemnej nocy opuszcza z matką klasztor na przygotowanych potajemnie wózkach. Uciekinierom przywrócono księstwo sandomierskie, nad którym zarząd objął Henryk Brodaty. Ceną, jaką Grzymisława i Bolesław musieli zapłacić, było zrzeczenie się praw do Krakowa. Z powodu stałych niepokojów czynionych przez Konrada umieścił brodaty Grzymisławę z synem w dobrze bronionej skale w Dolinie Prądnika. Nie oznacza to oczywiście, by Bolesław wyrzekał się samodzielnego władania. Właśnie niedługo po uwolnieniu, 6 lipca 1235 roku, matka wystawiła w swoim i jego imieniu dokument wymienionej już skale. Miał wtedy ukończone 9 lat. I choć Henryk Brodaty rozszerzył swe panowanie na część Wielkopolski oraz ustanowił rządy opiekuńcze na Opolszczyźnie, a także czynił zabiegi u możnowładztwa krakowskiego o zapewnienie tu sukcesji swemu synowi Henrykowi z pominięciem praw Bolesława, ten nie zamyślał rezygnować z objęcia ojcowizny. Dążył do emancypacji spod władzy Henryków i mimo, że Henryk Pobożny objął po śmierci ojca tron krakowski, Bolesław został restytuowany w księstwie sandomierskim. Stała za tym aktem z uporem walcząca o prawo syna Grzymisława. Przychylali się doń również zaniepokojeni rosnącą władzą Henryka, możni Małopolscy. Mógł tu również Bolesław korzystać z poparcia Konrada Mazowieckiego, ale sojuszu z Henrykiem Śląskim nie zerwał. Monarchia Henryka nie przetrwała jednak najazdu Mongołów w 1241 roku. Bitwa Legnicka i tragiczna śmierć Henryka Pobożnego, 9 kwietnia, rozpoczęły epilog panowania książąt wrocławskich w Krakowie. Bolesław wstydliwy schronił się najpierw na Węgrzech, a gdy i tu zagrażali wojownicy Batuchana, przeniósł się do nieznanego bliżej klasztoru cysterskiego na Morawach. Do rządów w Krakowie pretendował zrazu syn Henryka Pobożnego, Bolesław Łysy, zwany też Rogatką. Nie objął ich osobiście, ale powierzył tamtejszym można władcom na czele z Klemensem z Ruszczy. Tę nieustabilizowaną sytuację rychło wykorzystał Konrad Mazowiecki i mimo oporu, jakim ustawiał wojewoda Klemens, opanował Kraków. Represje i brutalność Konrada i tak już dobrze znanego miejscowym potężnym rodom skonsolidowały opozycję. Uznała ona, że najdogodniejszym dla jej aspiracji kandydatem będzie Bolesław Leszkowicz. Jego dłuższy pobyt za granicą od czasów ucieczki przed Mongołami jest prawdopodobny. Milczą bowiem o nim źródła polskie w latach 1241 43 Dopiero w tym roku powrócił do kraju przypuszczalnie wezwany przez możnych, wspierany posiłkami szwagra Beli IV Króla Węgier. Do rozprawy z Konradem doszło w okolicach trudnego do zidentyfikowania Suchodołu, najpewniej w ziemi sandomierskiej. Tu książę krakowski Bolesław Stydliwy, który sprawiedliwszą podjął walkę i za którego bez przerwy odbywały się nabożeństwa i modły do Boga, dzięki łasce Bożej przemógł i pokonał księcia Konrada i jego wojsko. Puszczający tu wodze fantazji długoż pisze, że Bolesław, wówczas niespełna siedemnastoletni młodzieniec, wielu położył trupem i wielu zranił, nawet samego księcia Konrada zmusił do haniebnej ucieczki. Rychło po tym zwycięstwie Bolesław tytułuje się księciem krakowsko-sandomierskim. Objął więc dopiero wtedy ojcowiznę uszczuploną osierackie, Łęczyckie i tak zwane Kasztelanie Zapilickie, Skrzyńską i Żarnowską. Nie był to jednak koniec zmagań ze stryjem Konradem. Ten jeszcze w roku Suchodolskiej klęski podjął działania ofensywne przeciwko bratankowi. Wspomagany, podobnie jak i w wyprawie roku następnego, przez książąt ruskich. Te walki nie przyniosły Konradowi spodziewanego efektu, zniszczyły jedynie kraj. I choć ambitny Konrad wznowił wojnę o tron krakowski w 1246 roku i uzyskał operacyjny sukces po bitwie pod Zaryszowem, skąd Bolesław salwował się ucieczką, celu swego życia nie zrealizował. Ówczesny układ sił w Małopolsce był dla Konrada niekorzystny. Tu można władztwo decydowało o losach tronu, a więc Konrad, reprezentant niepodzielnej władzy książęcej, mający jako zaplecze silną ręką dzierżone Mazowsze i do tego człowiek porywczy, niezrównoważony, był kandydatem nie do przyjęcia. O wiele wygodniej było powierzyć rządy młodszemu, niedoświadczonemu Bolesławowi Leszkowicowi. Władzę tę przecież zawdzięczał możnym małopolskim, od nich był zależny tym bardziej, że tytuły prawne do objęcia Krakowa nie przedstawiały się korzystnie. Wszak Bolesław, a raczej Grzymisława w jego imieniu, Zrzekł się był Krakowa na rzecz Henryka Brodatego. Stosunki z sąsiednimi książętami polskimi układały mu się na ogół poprawnie. Na północy jego ziemie graniczyły z dzielnicami synów konradowych. I chociaż dochodziło do sporadycznych starć, zwłaszcza między Bolesławem a Kazimierzem Kujawskim, dziedziczącym po ojcu nie tylko księstwo, ale i charakter, to dawnej wrogości już nie napotykamy. Z władcami Wielkopolski Przemysławem I i Bolesławem Pobożnym pozostawał w przyjaźni i sojuszu o międzynarodowym nawet charakterze. W toczącej się wówczas rywalizacji między Czechami a Węgrami o Austrię książąt polskich można określić jedynie jako satelitów. Pobożni i wstydliwy należeli do stronnictwa węgierskiego, co znajdowało wyraz w małżeństwach tych książąt, obu z córkami Beli IV. Bardziej złożona sytuacja, mająca aspekt zarówno ogólnopolski, jak i środkowoeuropejski, wytworzyła się na granicy zachodniej państwa Bolesława Wstydliwego. Książęta Śląska Opolskiego prowadzili politykę proczeską i wchodzili w przymierza skierowane przeciwko sojusznikom księcia krakowskiego. Najsilniej do 1273 roku związał Bolesław swe losy z Węgrami. Posiłkował, podobnie jak książęta Rusi Halicko-Włodzimirskiej, swego teścia Bele IV w wojnie z królem Czech, przemysłem Otokarem II, w nieudanej wyprawie na Morawy, 1253, potem w wojnie 1260 roku. Kolejny etap walk przypadający na panowanie na Węgrzech Stefana V nie tylko nie przyniósł Bolesławowi żadnych efektów w polityce zagranicznej, ale także przyczynił się do buntu rycerstwa i omal nie pozbawił go tronu. Te wydarzenia spowodowały zmianę orientacji księcia krakowskiego, który po 1273 roku znalazł się w obozie proczeskim. Ale i z tego aliansu korzyści żadnych nie odniósł. Pełne natomiast meandrów były stosunki państwa krakowsko-sandomierskiego i Rusi halicko-włodzimierskiej. Jej władca Daniel współdziałał aktywnie z Konradem Mazowieckim, gdy ten wojował o tron krakowski. Później od 1250 roku Ruś podporządkowana mongołom, niszczycielskiej aktywności, jaka zaznaczyła się w okolicach Lublina czy Łukowa, już nie prowadziła. Bolesław i Daniel Halicki, należąc do ugrupowania prowęgierskiego, nieraz współdziałali ze sobą. Przyjaźń ten zresztą na krótko przerwało panowanie na Rusi syna Daniela Szwarna, który w 1264 roku wraz z Litwinami urządził wyprawę na księstwo Bolesława, co spowodowało odwetową wyprawę polską zakończoną poważną klęską Rusinów. Ustabilizowała ona stosunki na wschodnich granicach księstwa krakowsko-sandomierskiego. Stały się one nawet przyjazne. Latopisy po śmierci Bolesława odnotowały dlań pochwały i uznanie. Wypada wspomnieć niszczące najazdy ludów bałtyjskich, Litwinów i Jadźwingów na Małopolskę. Czasami posiłkowały one książąt mazowieckich w walkach o Kraków. Czasami były to podejmowane samodzielnie wyprawy upieszcze. Jadźwingowie szczególnie upamiętnili się złowieszczo. Przeciwko nim zorganizował wstydliwy, zwycięską wyprawę w 1264 roku, niszczącą rzekomo całkowicie, jak podały późniejsze źródła polskie, ten lud. Niemal cały szczep i cały naród Jadźwingów uległ takiemu wyniszczeniu i zagładzie, że dla pozostałych, i to zaiste nielicznych, albo wieśniaków, albo chorych, albo godzących się na władzę Bolesława, nie istnieje dziś, to jest w drugiej połowie XV wieku, nawet nazwa jadźwingów. Jest to oczywiście opinia przesadna, a wytępienie jadźwingów należy przede wszystkim przypisać krzyżakom. Najazdy litewskie mimo to docierały jeszcze kilkakrotnie do Małopolski. Z wielu jego wypraw wojennych organizowanych w tych niespokojnych czasach najbardziej waży na koncie Bolesława zwycięstwo nad jadźwingami. Wszak bitwy pod Suchodołem nie można zapisać na jego osobisty rachunek. Obok sukcesów militarnych zdarzały się i porażki, ale wojowniczego ducha nie miał Bolesław w sobie. Drugiemu najazdowi mongolskiemu na Małopolskę, 1259-60, nie przeszkodził, ba, opuścił księstwo, powierzywszy z płaczem gród królewski straży i obronie wojewody krakowskiego. Spędził czas srogich zniszczeń na Węgrzech, bądź, co bardziej prawdopodobne, w Sieradzu, u bliskiego mu Leszka Czarnego. Bolesław organizował i popierał, ale bez sukcesów, misje chrześcijańskie wśród Bałtów. Walki z jadźwingami, misje wśród nich prowadzone przez związanych ze wstydliwym zakonników reguł mendykanckich, wskazują, że był to chyba najważniejszy samodzielny kierunek aktywności politycznej tego księcia. Fiaskiem także zakończyła się akcja zorganizowania biskupstwa na krańcach sandomierskiego księstwa Bolesława, w Łukowie, a więc na kierunku jadźwieskim. Tu, w ziemi łukowskiej, jak informuje Bulla Inocentego IV z 1254 roku, wielu mieszkańców miało być jeszcze nieochrzczonych. Wszelkie plany podjęcia misji wewnętrznych i wzmocnienia organizacji kościelnej znajdowały w Bolesławie gorącego zwolennika i po części wykonawcę. Kościołowi zasłużył się dobrze. Współcześni charakteryzowali go jako stróża swobód kościelnych i dobrodzieja wszystkich zakonów. Zawdzięcza mu niemało katedra krakowska obdarzona przywilejami wydanymi m.in. z okazji kanonizacji świętego Stanisława, popieranej wydatnie przez księcia. Szczególnie ważny był tu przywilej z 1255 roku, którym Bolesław zwalniał ludzi wolnych, liberii, zamieszkujących dobra biskupstwa krakowskiego od prawie wszystkich ciężarów prawa książęcego. Obdarzał szczodrze różne instytucje zakonne, np. klasztory w Krzyżanowicach, Sieciechowie. W Wąchocku, najbardziej jednak żywo się wówczas rozwijające domy reguły franciszkańskiej. Tradycja zakonna, wbrew faktom, przechowała jego imię jako fundatora klasztoru franciszkanów krakowskich, którymi szczególnie się opiekował i u których został pochowany. Nie budzi zaś wątpliwości założenie przez Bolesława i bogate uposażenie klasztoru klarysek, żeńska odmiana reguły franciszkańskiej w Zawichoście. Te akcje protegujące Kościół znajdują odbicie w produkcji Kancelarii Bolesława. Spośród 143 dokumentów przezeń wystawionych, jakie do nas doszły, aż 85% dotyczy nadań dla Kościoła. Pamiętajmy jednak, duchowieństwo przywiązywało wówczas znacznie większą wagę do dokumentów, niż ludzie świeccy i archiwa kościelne zachowały się w lepszym stanie niż instytucji świeckich czy osób prywatnych. Rycerstwo, a zwłaszcza jego górna możnowładcza grupa, już choćby z tej racji, że rywalizacja o Kraków od początku rozdrobnienia dzielnicowego stwarzała mu szansę konsolidacji i odgrywania znacznej roli przetargowej, posiadało w Małopolsce wyjątkową pozycję. Podobnie było za Bolesława. Trudno nawet mówić o jego samodzielnych rządach, skoro wszystkie niemal decyzje dotyczące zarządu państwem zapadały na wiecach za zgodą i radą baronów. To właśnie w Małopolsce czasu wstydliwego Odnotowano największą liczbę owych kolokwia, jak określano po łacinie wiece. Nie znaczy to, by książę biernie podporządkowywał się owym baronom rycerstwu urzędniczemu. Już na początku panowania w 1244 roku osłabił przemożne dotąd stanowisko wojewody krakowskiego. Od tej pory miejsce przed wojewodą zajął kasztelan krakowski. Później zresztą po zjednoczeniu państwa polskiego pierwszy dygnitarz świecki Rzeczypospolitej. Nowsze ujęcia wskazują, że wstydliwy opierał się w tej próbie ograniczenia możnych krakowskich na średnim rycerstwie, a także na rozwijających się szybko miastach. Sąd ten wymagałby jednak dalszych monograficznych badań. W każdym razie miał Bolesław w swej dzielnicy Malkontentów, którzy doprowadzili do buntu w 1273 roku i starali się przekazać tron Władysławowi Opolskiemu. To wystąpienie, u którego genezy miało leżeć dążenie Bolesława do zapewnienia sukcesji nad Małopolską Leszkowi Czarnemu, miało także międzynarodowy charakter. Wszak wtedy odwrócił Bolesław przymierze i znalazł się w obozie proczeskim. Czy jednym z przywódców tego zamachu stanu był biskup krakowski Paweł z jak utrzymywała starsza historiografia, czy też udziału zwierzchnika kościoła krakowskiego w buncie nie da się przekonywająco udowodnić, pozostaje jeszcze sprawą otwartą. Bolesław wszakże pokonał malkontentów pod Bogucinem, lecz zwycięstwo okupił stratami na pograniczu zachodniej Małopolski na rzecz książąt opolskich. Wydaje się, że rozumiał Bolesław dobrze nowe tendencje gospodarczo-prawne, jakie od półwiecza zaznaczyły się na Śląsku. I on dbał o Melioratio Terre, przeprowadzając lokacje miast i wsi. Kilkanaście miast z Krakowem, lokacja 1257, Bochnią 1253, Jędrzejowem 1271 i wiele wsi zawdzięcza mu nowe formy organizacyjno-prawne i przestrzenne, stwarzające możliwości szybkiego rozwoju. Program urbanistyczny, jaki uzyskał wtedy Kraków, gdzie wytyczono rynek i ulice, wymierzono parcele pod domy, wystarczył aż do XX wieku. Niekiedy przesadnie oceniano tę akcję lokacyjną. Działalność prawno-gospodarczą księcia Bolesława Wstyliwego w niejednym szczególe nasuwa porównanie z polityką gospodarczą Wielkiego Króla, tego co to zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną – Krzyżanowski. Przeprowadził też radykalną reformę żub wielickich i bocheńskich, pozostających dotąd w znacznym stopniu w rękach prywatnych. Odtąd były wyłączną własnością państwa wprowadzono wtedy również nowe metody eksploatacji górniczej złóż soli kamiennej. Już współcześnie obdarzyli Bolesława przydomkiem Pudikus wstydliwy, a pierwszy nasz encyklopedysta Chmielowski pisał, że tak był rzeczony od wielkiej modestyi i oczu spuszczonych, a bardziej obserwowanej z Kunegundą, żoną czystości. Ślub czystości Bolesława i Kingi opisują wczesne źródła. Pobożność Bolesława wyrażała się nie tylko w czystości. Nie była też wtedy skrajnym wyjątkiem, a nawet zwłaszcza w kręgach rodzinnych, dość charakterystyczna. Jego imiennik w Wielkopolsce zasłużył sobie na przydomek pobożny, podobnie jak Henryk Śląski, najstarszy syn Brodatego. Żona Kinga i szwagierka Helena Jolanta, spokrewnione z kanonizowaną Jadwigą, zostały wyniesione na ołtarze, podobnie jak siostra wstydliwego Salomea. Ów klimat dworów węgierskiego, śląskiego i wielkopolskich, również brat Bolesława Pobożnego Przemysłu I uchodził za władcę świątobliwego, jest odbiciem wyraźnej odnowy kościoła, dokonywającej się najpierw z inicjatywy cystersów, potem zakonów żebrzących franciszkanów i dominikanów. Troje świętych i siedmioro błogosławionych wydała Polska XIII wieku. W czasach kontrreformacji dość arbitralnie poszerzono tę listę do 116 osób, wśród których oczywiście znalazł się i Bolesław Wstydliwy. Zadziwia więc wcale niejednoznaczny portret Bolesława, jaki przedstawił kanonik krakowski Jan Długosz. Pisząc o jego zgonie 7 grudnia 1279 roku, relacjonował, że umarł dziewiczo -czysty wśród oznak głębokiej pobożności.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 i lubił się czasami zabawiać polowaniem. A w innym miejscu, nadto niezbyt sprawiedliwy i rzadko rozstrzygający ostatecznie sprawy żalących się i udających się do niego ze swymi urazami i krzywdami, łasy na dar i upominki, gdy otrzymywał skromny nawet podarunek, łatwo i pochopnie wyrokował na rzecz obydwu stron, skrzywdą jednak i szkodą dla jednej z nich. Do tego dołączało się, że jako nadmierny i nieokiełznany miłośnik i zwolennik psów a także jako myśliwy, polujący bez umiaru i względu na porę roku, wyrządzał raz po raz dotkliwe szkody. U wszystkich swoich poddanych, którzy byli w tym czasie obowiązani do udziału w łowach książęcych, a także do karmienia psów księcia, miał opinię uciążliwego i nieznośnego. Już Władysław Semkowicz wykazał, że tę niepochlebną opinię o księciu zaczerpnął długoż bezkrytycznie z kroniki polskiej, zwanej też kroniką polsko-śląską. Kolejne pokolenia historyków, wykorzystując te sprzeczne sądy Długosza, bądź ograniczały się do przedstawienia tylko pozytywnych cech bohatera, o którym pisano, że był nabożny, pobożny i dobrotliwy, bądź przedstawiały w Długoszowej, lecz stuszowanej konwencji dwoisty jego portret. Pierwsza wielka po Długoszu historia Polski Adama Naruszewicza określi Bolesława jako pana lekkomyślnego, sędzie niesprawiedliwego, zdzierce poddanych za jego panowanie jako pasmo nieszczęścia i rozmaitych klęsk. Będzie tu jednak podnosić, podobnie jak w pozytywizmie, zasługi Bolesława dla gospodarki. Analityczne badania historyków krakowskich, Zachorowskiego i Grodeckiego, zanegowały wysoce niepochlebną opinię Długosza. Zgodzono się z zapiską rocznikarską, że to człowiek czysty, wstydliwy, skromny i łagodny, nie oddający nikomu złem za złe, stróż swobód kościelnych, prawdziwy miłośnik rycerzy i dobrodziej wszystkich zakonów. Podkreślono nadto umiarkowanie i zdrowo-ascetyczny charakter życia. Pisano, że nie był niewątpliwie wielkim władcą i w trudnych okolicznościach swego panowania nie dokonał dzieł donioślejszego znaczenia, ale że góruje w Rzeszy współczesnych książąt powagą, zrównoważeniem i sprawiedliwością w rządach. Te sądy można zaakceptować. Nie wydaje się jednak, by można kreować Bolesława Wstydliwego, jak czasami czyni się ostatnio, na rzecznika idei zjednoczenia Polski i odnowienia Królestwa. Henryk Samsonowicz, Leszek Czarny Nie przeszedł do legendy narodowej, w świadomości przeciętnego Polaka nie kojarzy się z żadnymi czynami, żadnymi przemianami kraju jest jedynie kolorystycznym uzupełnieniem Leszka Białego, o którym też wie się niewiele. Jeden z licznych książąt dzielnicowych w okresie partykularyzmu wymieniany był w podręcznikach jako aktor wielu drobnych, dynastycznych walk wewnętrznych. A przecież z okresem jego panowania związanych jest wiele zjawisk, które miały ukształtować Polskę, odzyskującą ważne miejsce w polityce europejskiej. Największe sukcesy militarne od czasów Krzywołstego. Triumf ideologii zjednoczeniowej, rozwój mieszczaństwa, podstawowe zręby przyszłej polityki zagranicznej, wszystko to miało miejsce w czasach, które zapowiadały już odbudowę królestwa, wówczas gdy na tronie krakowskim zasiadał Leszek zwany Czarnym. Urodził się między rokiem 1240 a 42 jako polski dynasta i po mieczu i po kądzieli. Ojcem jego był Kazimierz Konradowic, książę Kujaw, w przyszłości ziem sierackiej i łęczyckiej, prawnuk Krzywoustego. Matką druga żona ojca, Konstancja, córka Henryka Pobożnego, poległego podlegnicą w walce z najazdem mongolskim. Imię, które dostał jako najstarszy syn pary książęcej, było starym imieniem rodowym Piastów, spopularyzowanym przez Galla i mistrza Wincentego. Nosił je jeden z przodków Mieszka I, Używało też kilku późniejszych książąt ze stryjecznym dziadem Leszkiem Białym. Leszek Czarny, albo rzeczywiście brunet, albo po prostu ciemniejszy od dziada jasnego blondyna, miał być ostatnim władcą nawiązującym imieniem do pogańskich jeszcze Lestków. Połowa XIII stulecia, czasy dorastania Leszka Czarnego, były okresem, w którym Polska stanowiła pojęcie geograficzne organizacyjnie związane jedynie gnieźnieńską metropolią kościelną. Najazd mongolski zdruzgotał monarchię Henryków Śląskich. Stałe napady Prusów, Jadźwingów, Litwinów, Tatarów niszczyły wschodnie prowincje kraju. Na północy wyrastała potęga krzyżacka, na południu czeska, obie w przyszłości groźne dla idei zjednoczenia pod rodzimą dynastią. Od zachodu narastało niebezpieczeństwo brandenburskie. Pomorze rządzone było przez rodzimych książąt obszary nad Dolną Odrą, dawno już straciły kontakt z Polską podzieloną na kilka drobnych, skłóconych organizmów politycznych z których żaden nie był w stanie narzucić innym jednolitej polityki w dodatku tradycyjne formy rządzenia państwem w oparciu o system służebności różnych grup ludności system prawa książęcego uległy całkowitemu rozkładowi kryzys ten wiązać należy z rozwojem i ekspansją nowych form gospodarowania opartych na pieniądzu na rozwijającej się produkcji rynkowej i wymianie. Rzecz w tym jednak, że gospodarka pieniężna była w Polsce jeszcze dosyć prymitywna. W skali nie tylko Europy, ale nawet krajów ościennych nasze ziemie leżały wówczas na peryferiach wielkiej wymiany europejskiej, w tym czasie nie dostarczając żadnych lub prawie żadnych produktów interesujących wielki handel. Poczet królów i książąt polskich Taśma dziesiąta, koniec pierwszej ścieżki.